co wicie się opłaci. Administracja Uber OSTU nawiązała kontakt tak z ziemiaństwem, jak i z inteligencją miejską. Szczególnymi względami Uber OSTU cieszył się dyrektor Wileńskiego Banku Handlowego, Staś Kognowicki oraz księżna Maria Michałowa Ogińska, jak i hrabina Maria Tyszkiewiczowa. Na ogół ziemiaństwu które pozostało na swoich majątkach, działo się dobrze. I nie jeden z nich zarobił przez czas okupacji grube pieniądze. Co prawda szmuglowanie, jak mi powiedziano, stało się nieodzownym atrybutem życia ekonomicznego Oberostu. Oczywiście w szmuglowaniu celowali Żydzi. A Niemcy starali się patrzeć przez palce na różne transakcje zbożem, byleby tylko kontyngent był dostarczony. Dzięki temu żywności było w brud, I w pierwszych dniach nie mogłem się nadziwić wystawom sklepowym, na których widać było pieczywo, doskonałe hały żydowskie, masło, ser, wędlinę. Otoczyła mnie ta specyficznie litewska atmosfera krewieńskiej życzliwości i gościnności tak, że przez następne parę dni odwiedzałem krewnych i znajomych, po których to wizytach ledwie miałem siłę dobrnąć do Żorża. Ciągle słyszałem – jedz, jedz, pewno jesteś zgłodniawszy po tym Petersburgu. A u Żorża zastawałem już czekających na mnie innych znajomych, by przesiedzieć z nimi do późna w nocy. Odwiedziłem również Stasia Kognowickiego i hrabiego Wincentego Wubieńskiego. W ich domach odbywały się kolejno narady polityczne – zamieszkałych w Wilnie przedstawicieli inteligencji bileńskiej i ziemiaństwa zdawano sobie bowiem sprawę z konieczności współpracy z litwinami dochodząc do wniosku że wszelki bojkot może automatycznie polską inteligencję i ziemiaństwo wyrzucić poza nawias w Wilnie i na wileńszczyźnie i kowieńszczyźnie Niemcy Chociaż tolerowali element Polski, to faworyzowali Litwinów, popierając litewski ruch narodowy. Z inicjatywy Niemców została zwołana taryba jako namiastka litewskiego parlamentu. Przewodniczącym taryby został Antoni Smetona, który przed wojną pracował u nas, w Wileńskim Banku Ziemskim. Staś Kognowicki, jak i hrabia Wincenty Łubieński, znając mój przyjacielski stosunek do smetony, prosili mnie, abym porozmawiał z nim i starał się nawiązać współpracę Polaków z działaczami litewskimi i starybą. Prośba ta wydała mi się słuszna. Każdemu z nas chodziło o to, aby znaleźć wspólny język i przełamać pierwsze lody, a mnie szczególnie leżało to na sercu. Przy całym naszym rozwarstwieniu narodowościowym, tak ojciec mój jak i ja uważaliśmy siebie za Litwinów. Wyrośliśmy obydwaj w atmosferze, w której nie było faktycznego rozgraniczenia pomiędzy ludźmi zamieszkującymi Litwę dawnej Rzeczypospolitej. Szowinizm litewski był sztucznie rozdmuchiwany przez administrację rosyjską, a potem dołączyły się do tego pewne animozje klasowe. Ziemianin litewski przyjął kulturę polską, mówił w domu po polsku i być może dlatego pojęcie Polaka łączyło się z pojęciem obszarnika i pana. Młoda zaś inteligencja litewska wyszła przeważnie ze sfery włościańskiej. Wrogie nastawienie względem polskości dotyczyło zaledwie niewielkiego ułamka społeczeństwa litewskiego. Na ogół stosunki między dworem a wsią były raczej przyjacielskie i sąsiedzkie, jak nigdzie na dawnych ziemiach Rzeszy Pospolitej. Większość ziemiaństwa na Rdzennej, Litwie i Żmudzi była pochodzenia czysto litewskiego, a tylko nieznaczna część pochodzenia polskiego lub ruskiego. Były to jednak rodziny od wieków na Litwie i Żmudzi osiadłe które całkowicie zmieszały się z ziemiaństwem, rdzenie litewskiego pochodzenia i przyjęły miejscowe zwyczaje i narzecze. Na ogół emigracja z korony na rdzenną Litwę była bardzo znikoma. Emigracja głównie z Mazowsza kierowała się na bogatą Ukrainę, po części na Białoruś, omijając Litwę ze względu na raczej ubogie w porównaniu do Ukrainy i Rusi ziemię I być może ze względów językowych. Język na Litwie nie był jednak granicą podziału. Prawie wszyscy, którzy osiedlili się w okolicach, gdzie ludność mówiła po litewsku, znali biegle ten język i w tym języku mówili z okoliczną ludnością. Pozatem były na Ardzennej Litwie i Wileńszczyźnie całe enklawy o ludności spolszczonej i używającej w mowie potocznej tylko języka polskiego. Tak było w podwileńskich okolicach, przez Giedrojcie, Mejszagoła, Szyrwinty, Giełwany, aż po sam Wiłkomierz. Po polsku mówiono też w okolicach Kowna, Kiejdan, Janowa. Po polsku mówiono wśród szlachty laudańskiej, w parafii pacunelskiej. Kwestia języka zaczęła się zaostrzeć dopiero po roku 1915 Nie można było jednakże nigdzie zaobserwować wrogiego stosunku ludności litewskiej do swych sąsiadów z dworu, także z całego obszaru państwa rosyjskiego, jedynie na Litwie i Żmudzi, nie zanotowano ani jednego wypadku palenia dworu lub gwałtu. Dlatego uważam, że w interesie całej Litwy było wzajemne porozumienie, i możliwie przyjacielska współpraca nad kulturalnym i ekonomicznym rozwojem kraju. Ożywiony tą myślą, udałem się do smetony. Siedzibą taryby był gmach dawnego sztabu, mieszczący się o kilka kroków od hotelu George'a. Pan Antoni przyjął mnie jak zawsze serdecznie. W rozmowie przeszedłem na sprawę ustosunkowania się licinów do współobywateli Polaków, zamieszkujących od stuleci ten kraj i uważających siebie za autochtonów. Smetona sięgnął do szuflady swojego biurka i wyciągnął wypisany na pergaminie dokument. Było to pismo cesarza Niemiec do Smetony, jako przewodniczącego Taryby, gwarantujące Litwinom zupełną niezależność państwową zaraz po zakończeniu zwycięskiej dla Niemiec wojny. Dokument był podpisany własnoręcznie przez Wilhelma II, cesarza Niemiec. Panie Antoni, rzekłem oddając mu pismo, czy pana to nie zastanawia, że otrzymał pan obietnicę niezależności właśnie od tych, którzy przez długie wieki byli najgorszymi nieprzyjaciółmi, największymi ciemiężycielami narodu litewskiego, a kto wie, czy gdyby nie Unia z Polską, nie bitwa grunwaldzka, — Czy nie spotkałby Litwinów los Prusaków, po których nie pozostało nawet wspomnienie? — W polityce nie ma miejsca na sentymenty. Trzeba brać, co można — rzekł Smetona, a po chwili zaczął wyjaśniać. — Przyzna pan, że Litwa w gruncie rzeczy nigdy nie była prowincją polską. — Zgodziliśmy się na Unię. Daliśmy wam współściźnię... — Olbrzymie dziedzictwo olgierdowe w tym przeświadczeniu, że przy waszej pomocy i współudziale jako starszych, jako silniejszych, jako więcej oświeconych od mieszkańców dawnej pogańskiej Litwy, wy tę spuściznę utrzymacie, że obronicie ten legat przekazany wam. — A coście z tego zrobili? — Wasze niesnaski, swary, wasza niczym nieokiełznana samowola, wasze liberum veto doprowadziły was do upadku i pociągnęły za sobą Litwę. Odcinek trzydziesty Za czasów wielkoksiążęcych była na Litwie silna władza książęca, był posłuch, była dyscyplina. Bojarowie litewscy to byli słuz wielkiego księcia i narodu. A coście uczynili z bojarstwem litewskim? — Zdeprawowaliście tych ludzi. Zrobiliście z nich takich samych warchołów, którzy poszli na lepsnobizmu szlacheckiego. Zaniedbali mowę ojczystą. — My, Litwini, mamy kult dla naszej przeszłości, a wy tej przeszłości nie szanujecie. — Zapewniam pana, że Polska, o ile odzyska niepodległość to będzie chciała swoim demokratyzmem prześcignąć najbardziej demokratyczne kraje. To jest drobna na pozór rzecz. Ciągnął dalej Smytona. Ale jestem przekonany, że z chwilą uzyskania niepodległości wy w swoim radykaliźmie natychmiast skasujecie szlachectwo, zabronicie używania tytułów, a my, naród, jak mówicie chłopski, Uchwaliliśmy w naszej tarybie stworzenie Hroldi, utrzymanie szlachetstwa i tytułów, dlatego że my cenimy przeszłość. Nie przerywałem, a on jakby wdzięczny, że ja mu nie oponuję, mówił dalej. Wiem, że pan ze swoją rodziną uważa siebie za Litwinów, może trochę wyidealizowanym pojęciu, ale za Litwinów. Stosunek pańskiego ojca i pana był zawsze do nas braterski i przyjazny. Dlatego mogę mówić do pana szczerze. My się was boimy. Boimy się, abyście nie wciągnęli nas w jakiś nowy hazard polityczny. Boimy się waszych intryk, Boimy się waszej manii naśladownictwa. I boimy się waszego egocentryzmu. Wasza kultura jest przy tym szalenie atrakcyjna. Boimy się więc również stracić przy Was nasze poczucie narodowe. Boimy się polonizacji. Jeżeli poruszamy tak poważny temat, to pozwoli Pan, pani Antoni, rzekłem, zrobić pewne zastrzeżenia. Otóż mówi Pan, że Polacy zmarnowali legat przekazany im przez Jagiellonów. A przecież przyzna Pan, że gdyby nie wpływy zachodnie, gdyby nie katolicyzm, gdyby nie zwycięska, a nie przyjaciółom straszliwa rynka Chodkiewiczów, Żółkiewskich, wielkiego króla Stefana Batorego, kto wie, czy Litwa nie poszłaby drogą wschodniej cerkwi i do dzisiejszego dnia nie rozpłynęłaby się w Morzu Moskiewskim. Kto wie, czy język litewski nie ustąpiłby miejsca językowi krybiczów, a następnie mowie ruskiej. Rdzenna Litwa do dzisiaj ciągle się cofa przed zalewającym Litwę przypływem białoruskim. To prawda, żeśmy nie pielęgnowali waszego pięknego języka, ale przynajmniej pozostawiliśmy go w spokoju, także przetrwał w całej pełni po dzisiejszy. Litwie groziła zagłada niemiecka albo rosyjska i mam przeświadczenie, że jedynie ta Unia, na którą teraz tak niesłusznie narzekacie, zachowała Litwa od zguby. Tak, to było za Jagiellonów. Smetona nie ustępowało. Ale niech pan przypomni sobie dzieje 17 XVII i XVIII wieku. Gangrena opanowała was wtedy i tą gangreną zaraziliście Litwę. Nazywacie Janusza i Bogusława Radziwiłłów zdrajcami. Argumentował dalej. Mnie się wydaje że to była jedyna chwila odcięcia się od zdegenerowanej Polski. Radziwiłłowie to rozumieli. Być może, że pragnęli władzy, że chcieli posiąść tron Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale kto wie, czy przy zachowaniu Unii ze Szwecją nie bylibyśmy przynajmniej drugą Finlandią i zapewne skuteczniej obronilibyśmy nasz kraj od zalewu rosyjskiego i nie sprzedali carowej Katarzynie własnej ojczyzny razem z legatem Jagiellońskim, to jest Litwą. Spojrzał na mnie śmiało, po czym z wyrazem, a nawet uśmiechem dodał – Nie chcę pana urazić i dłużej zajmować czasu moimi wywodami. Może pan oświadczyć swojemu środowisku, że gotowi jesteśmy na jak najdalej idącą współpracę, ale Litwa musi być Litwą jak i Wilno musi być jej stolicą. Jesteście takimi samymi synami naszej ojczyzny, jak i my i macie równe prawa, ale musicie uszanować i nasz język, i naszą godność narodową. My nie zgodzimy się na to, aby Wilno stało się drugorzędnym, prowincjonalnym miastem polskim, jak Kielce czy Radom. Po czym dokończył Wyciągamy do was rękę, I to wasza sprawa, jak to wyciągnięcie uczciwej chłopskiej ręki wy, panowie, potraktujecie. Pożegnałem się serdecznie z Antonim Smetoną, który następnego dnia złożył mi bilet wizytowy w hotelu Żorża. Z pijącym sercem oczekiwałem wiadomości o zezwoleniu na wyjazd do Sył Gudyszek. W rzeczywistości obawiałem się chwili, kiedy stanę na progu mego domu, w którym zagnieździła się niemiecka dusza, tak obca memu gniazdu rodzinnemu. Wreszcie zostałem wyzwany do Oberostu, gdzie wręczono mi przepustkę na wyjazd. Musiałem zdobyć na odwagę, aby pokonać niepokój, który w ostatniej chwili mnie ogarnął. Pożegnawszy znajomych i przyjaciół, spakowałem swoje kufry, a mój poczciwy Pietruk odwiózł mnie na kolej. Pociąg idący w stronę Święcian ruszył. Było ciche, słoneczne przed południe wczesnego lata, gdy wysiadłem z pociągu pośpiesznego na stacji Nowoświęciany. Ogarnęło mnie silne uczucie samotności. Ani jednej znajomej twarzy, nawet tragarz, który pośpiesznie wyniósł z wagonu moje rzeczy, był obcy, zapewne z jakichś innych stron. Zapomniawszy o nowych porządkach, ledwie zdążyłem wyskoczyć z wagonu. Nadkonduktor gwizdnął i pociąg ruszył dalej w stronę Dyneburga. Dowiedziałem się, że pociąg kolei wąskotorowej odchodzi za godzinę. Miałem więc czas, aby przejść się po miasteczku, które również było jakby wymarłe. Nie spotkałem nikogo znajomego, nawet żadnego z miejscowych Żydków. Wróciłem więc do kasy, aby wykupić bilet drugiej klasy do syłgudyszek. Oświadczono mi, że mogę jechać tylko trzecią klasą, bo druga klasa jest Nur für Herren Deutsche Offizieren. Dziwną ironią losu, ja, przed paru laty właściciel tej kolejki, podróżujący zwykle własnym wagonem, salonówką, jechałem teraz jako parias którego traktowano z lekceważeniem. Zresztą nikt się o mnie nie dopytywał ani interesował. Guczkow miał rację. Na wzór Indii kolonizacja Imperium Rosyjskiego stawała się rzeczywistością. Ulokowałem swój bagaż w pustym, obcym wagonie trzeciej klasy. Nasze wszystkie wagony pasażerskie wywieziono przed ewakuacją kraju gdzieś na wschód. Na ich miejsce kursowały wagoniki jakiejś wąskotorówki saskiej. Kolej wąskotorowa łącząca Nowoświęciany z Poniewierzem przecina wiaduktem szerokotorową kolej Wilno-Petersburg i kieruje się na zachód przebiegając wśród lesistych wzgórz i jezior Puszczy Łabonarskiej i lasów kołtyniańskich. Każdy najdrobniejszy szczegół tej drogi jakże był mi znany. Po obu stronach toru kolejowego ciągnął się las. Mój rodzinny las. Każde drzewo witałem jak kogoś bliskiego. Złociły się w słońcu pnie sosen. Zalatywał przez otwarte okno zapach boru i igliwia pomieszany z dymem od parowozu. Pociąg zatrzymał się na parę minut na stacyjce w Kołtynianach, położonej w odległości kilometra od właściwego miasteczka leżącego na szerokiej płaszczyźnie okolonej ze wszystkich stron lasem. W miarę zbliżania się do syłgudyszek czułem jak serce, zaczyna mi tłuc się z niepokoju i zdenerwowania. Jeszcze jeden parominutowy postój na stacji Kiewnaliszki. I pociąg wynurzył się wreszcie z lasów na płaskowzgórza. Z lewej strony ukazała się błękitna tafla jeziora Jesjaty. Wreszcie pociąg zatoczył szerokie koło i minąwszy położony na wzgórzu cmentarz z naszym grobowcem familijnym zatrzymał się przed zbudowaną w stylu zakopiańskim stacją syłgudyszki. Na peronie stał jako zawiadowca stacji jakiś wojskowy Niemiec w mundurze podoficera z przepaską na ramieniu. Znowuż ani jednej znajomej twarzy. Pewien podrostek, którego nie znałem, dopomógł mi przenieść rzeczy do poczekalni stacyjnej. Zawiadowca, dowiedziawszy się ode mnie, kim jestem, skinął łaskawie głową i zezwolił, abym tymczasem złożył rzeczy na stacji. Na moją prośbę zatelefonował do dworu, gdzie mieścił się krajsamt powiatu Saldu Giszki, I po krótkiej rozmowie oświadczył mi, że rzeczy mogę pozostawić, a samemu udać się do kraj z amtu. Stacja kolejowa oddalona była od dworu o niespełna kilometr, ale idąc sam tą drogą, odczuwałem tyle wspomnień i tyle tęsknoty, aż do bólu, bo każdy miany fragment przypominał mi, jaki byłem szczęśliwy w mojej młodości. Szedłem długą alejką prowadzącą wzdłuż kamiennego obmurowania rozległego sadu owocowego mojej matki, a gdy minąłem stajnie Cugową, poczułem znany od dzieciństwa aromat topoli balsamicznych, zmieszany z zapachem koni. Wreszcie stanąłem przed dworem rodzinnym. Na froncie herb nasz był zawieszony pruskim orłem. Wszedłem po schodach, drzwi wejściowe były zamknięte. Na moje stukanie nikt mi nie odpowiedział. Dopiero po chwili usłyszałem za sobą ostry głos. Was wünschen Sie hier? Kein eintritt. Czego pan sobie tu życzy? Tu nie ma wstępu. Chcę zobaczyć Kreis Hauptmana, rzekłem. Kreis Hauptmana? spytał arogancko chudy podoficer. Tak łatwo się do niego nie dostaniecie. Proszę się zameldować w kancelarii. Wejście z tamtej strony od tyłu, rzekł, wskazując ręką. Oprzedłem dwór naokoło i na drzwiach prowadzących do kuchennej sieni znalazłem oficjalny napis KANCELARIA. Wszedłem. Poczekalnia mieściła się w naszym dawniejszym kredensie. Pachniało niemiecką achorką, butami i koszarami. Wyszedł do mnie dyżurny podoficer. — Was Winschenzi? — spytał. — Odpowiedziałem, że jestem właścicielem majątku. Pokazałem mu papiery i zezwolenie ze sztabu Wilnie na pobyt w Syłgudyszkach i oświadczyłem, że chcę się zobaczyć skraj z Hauptmanem. — Proszę zaczekać — rzekł. — Zaraz pana zamelduję. Po kilku minutach w drzwiach ukazał się niemiecki major. Był średniego wzrostu, na twarzy miał wypisaną arogancję cechującą wschodnich Prusaków. Przedstawiłem się, wymieniając moje nazwisko. — Guten Tag, Herr Barun, — rzekł major, wyciągając do mnie rękę. — Telefonowano do mnie z Wilna z zawiadomieniem o pańskim przyjeździe. — Na jak długo pan przyjechał? — Jak to na jak długo? — Rzekłem zdumiony. Ja przyjechałem majorze do mojego domu i zamierzam tutaj zostać na stałe. To jest mój dwór i mój majątek. Fersztyjenzy? Ten Prusak zaczął działać mi na nerwy. To niemożliwe, rzekł major, ale już bez buty. Szlos jest zajęty przez biura zarządu powiatu. Oficyna również jest zajęta. Możemy panu służyć gościnnością na dzisiejszą nos, bo na dzisiaj zarezerwowałem dla pana pokój gościnny. To chyba jakieś nieporozumienie, rzekłem. W Wilnie wyraźnie oświadczono mi, że mam prawo pozostać i zamieszkać w moim domu. Zapewne nieporozumienie, odparł major, gdyż ja uprzedziłem władze w Wilnie, że nie mamy ani jednego wolnego pokoju. — Majorze — rzekłem — mnie nie chodzi o to, by zamieszkać we dworze, ale jestem przekonany, że przy dobrej woli z pańskiej strony znajdzie się dla mnie gdzieś pokoik. — Ja w każdym razie nie zamierzam wyjechać z domu rodzinnego, choćbym musiał mieszkać w stajni. Dodałem z naciskiem. — A, to co innego — rzekł Niemiec. — Nie ręczę, czy pan będzie się czuł wygodnie. — Ale... — W każdym razie postaram się wynaleźć panu jakieś możliwe pomieszczenie. — A może by pan zgodził się zamieszkać w którymś z folwarków? — Nie — odrzekłem stanowczo. — Ze względu na przyjazd mojego ojca muszę tutaj pozostać. Folwarki są dość oddalone od syłgudyszek, a ja nie mam koni. — Jak pan chce — rzekł zimnomajor. — Chciałem urządzić pana wygodniej. — W każdym razie dzisiaj jest pan naszym gościem, a jutro blokujemy pana w oficynie, niestety. Możemy dać panu tylko dość mały pokoik na strychu, gdzie zbudowaliśmy kilka pokoi dla naszego personelu. — A teraz pora obiadowa — stuknął obcasami. — Zapraszam do kasyna oficerskiego. Proszę za mną. Jadalnia kasyna oficerskiego mieściła się w dawnym gabinecie mojego ojca. Zastałem tam cały sztab krajsamtu. Na widok majora wszyscy oficerowie, było ich dobrze z wstali. — Panowie pozwolą, że przedstawię ich panu baronowi — rzekł major. Przywitaliśmy się sztywnym ukłonem głowy. Jedzenie było typowo pruskie. Jakaś obst, zupę, jakieś szwajne braten z wielką ilością gotowanych ziemniaków, Chleba nie było wcale. Rozpytywano mnie w tonie dość uprzejmym o moje wrażenia z Petersburga, o nastroje bolszewickie. Niemcy zapewne byli dobrze poinformowani o mojej osobie. Jeden z oficerów zwrócił się do mnie oświadczając, że pamiętam mnie z czasów ryskich i że ma u siebie rocznik Politechniki Ryskiej, gdzie wśród absolwentów znalazł moje nazwisko – — Pan studiował również w Bonn? — spytał major. — I zdaje się, należał pan do bonnerborusów, A to dla nas najlepsza rekomendacja — dodał. Oficerowie należący do zarządu powiatu zrobili na mnie na ogół dobre wrażenie. Sympatycznym i porządnym człowiekiem okazał się oficer gospodarczy Wyrczaws oficjał. W cywilu sędzia gdzieś z nadrenni, który przez parę lat prowadził farmę w Algierze. Jego pomocnik był już mniej sympatyczny. Młody, nieco zarozumiały aspirant na oficera rodem z Brandenburgii. Najmniej sympatycznym, jak się okazało ogólnie nielubianym przez swoich podwładnych, był sam Kreis Hauptmann, major von Nolte z Pomorza Szczecińskiego. Po krótkim obiedzie i czarnej kawie, żołędziowej bez cukru, wszyscy rozeszli się do swoich zajęć. Spytałem majora, czy mam prawo chodzić swobodnie po ogrodzie, parku, po polach i po lasach. Naturalnie, panie baronie, odparł. Pan ma zupełną swobodę i nikt nie będzie pana krępować, a z góry jestem przekonany, że nie będzie pan nadużywał naszego zaufania. Po czym dodał. — Czy pan zna majora Otto von Kempisa? — Ależ naturalnie! — wykrzyknąłem. Kiedyś zaliczałem go do liczby moich przyjaciół. — Major von Kempis jest moim sąsiadem — rzekł von Nolte. — Mieszka w Jasanach i jest krajsaubtmanem powiatu ucieńskiego. Wspominał pana. — Kolacja jest o szóstej — dodał. — A tymczasem jest pan wolny. Niemcy gospodarzyli wzorowo. Majątek nie był zapuszczony. Przeciwnie, w oborze stało kilkadziesiąt wschodniopruskich Holendrów, a w stajni kilka dobrych czwórek fornalskich. Prace, jak mi mówiono, ludzie mieli ciężką, szczególnie na początku. I warunki niełatwe. Nasz dawny ogrodnik Bobik, obejrzawszy się dookoła, czy nie ma osób postronnych, opowiedział mi o przejściach pod okupacją. Niemcy na ogół pozostawili na miejscu służbę folwarczną, jak i naszych leśników. Leśnicy w dalszym ciągu nosili te same uniformy z zielonym kołnierzem i czapką ze srebrną mitrą. — Tymczasem ja odejdę, bo nadchodzi jakiś Niemiec — powiedział Bobik, kończąc rozmowę. — Bo gdyby Niemcy przewąchali, że ja z Jaśnie Panem dłużej rozmawiam, to mogliby... Jakąś nieprzyjemność nam obojgo uczynić. Oni tu wszystkich bardzo pilnują. Niech i jaśnie pan uważa. W parę dni potem odwiedziłem moją chrzestną, mieszkającą w sąsiedniej wsi. Chata jej tonęła w powodzi zieleni, kwiatów i pachnących jaśminów. Roje pszczół brzęczały wśród starych lip ocieniających sadybę. Rozpłakała się chrzestna na mój widok Postarzała się przez te parę lata I piękne, niegdyś lniane włosy stały się całkiem siwe Była jednak jeszcze rześka i zdrowa Niewesołe nasze życie teraz Powiedziała do mnie po litewsku. Ale jak mówią, wszystko lepiej niż podruskim Nie mi jest on srogi, ale sprawiedliwy U niego słowo to słowo A do tego Litwinów oni szanują. Książki teraz można mieć litewskie i nawet gazetka litewska wychodzi. Cała bieda, że Niemcy haniebnie Żydów słuchają. I przez Żydów wszystko robią. Teraz Żyd to ich główny faktor. Bez Żyda nic nie można zrobić, bo niejakiego dostępu do Niemców bez nich nie ma. Przesiedziałem u mojej chrzestnej prawie do wieczora, nie chciała rozstać się ze mną, a ja czułem się tak dobrze, tak bezpiecznie w jej czysto wymiecionej izbie pachnącej tatarakiem. Na stół, pokryty pięknym, płóciennym, wzorzystym obrusem, stawiała mi do jedzenia pachnącą wędzonką botwinkę, bliny chreczane ze śmietaną i pieczoną kurę. Namawiała mnie do jedzenia, a ja czułem się jak małe dziecko. Bądź ostrożny. Za wiele Niemcom nie gadaj i koło siebie narodu nie zbieraj, bo nie daj Boże Niemcy przyczepią się, a z nimi żartów nie ma. Ostrzegała, kiedy usisnąłem wreszcie staruszkę na pożegnanie. Czas był piękny. Każdą wolną chwilę spędzałem na błąkaniu się po naszych lasach lub przesiadywałem w leśniczówce po Jesjacie, położonej na wyniosłym brzegu jeziora Jesjaty i słuchałem opowiadań leśnika Jana Jachimowicza. Od niego dowiadywałem się, co się dzieje w okolicznych dworach. Na ogół sąsiedzi jakoś sobie dawali radę, a niektórzy uzbierali nawet trochę grosza. Oczywiście na szmuglu który uprawiali wszyscy bez wyjątku. Szmugle stał się jakby niepisaną konstytucją Ober ostów, w którym przewodzili Niemcy, a celowali przede wszystkim Żydzi. Niektórzy z nich porobili znaczne fortuny w ciągu tych paru lat. Łapownictwo wśród Niemców kwitło. Jeden z większych kupców leśnych miał powiedzieć – Niemcy jak przyjechali, to byli zdrowe, ale my, Żydki, taką im chorobę zaszczepili, że teraz to oni… Biorę łapówki nie gorzej od ruskich. W niedzielę Antoni Ginejtis, gospodarz Stawrogin, zaprzyjaźniony z moim ojcem, przysyłał po mnie konie, bym mógł wziąć udział w mszy świętej. Kałamaszka zaprzężona w parę okrągłych, dobrze odkarmionych, bułanych mierzynków stała zazwyczaj ukryta w cieniu alei świerkowej otaczającej nasz dwór. Przepraszam, Możnego Pana? — rzekł za pierwszym razem siedzący na koźle chłopak, pozdrowiwszy mnie zdjęciem czapki, że nie byłem zajechawszy pod dwór, ale gospodarz przykazał, żeby podjechać potajemnie, by nie daj Boże nasze bułanki nie podpadły Niemcom pod oczy, bo jeszcze by na rekwizycję wzięli i sztraf nałożyli. Do kościoła jechaliśmy przeto na przełaj polnymi ścieżkami unikając traktu wiodącego złyn gmian na kukuciżki i uciane. Minąwszy wieś Antoomieście, wjeżdżaliśmy w pagórkowaty usiany kamieniami i głazami kraj górnej Litwy. Wśród wzgórz prosłych dębiną i brzeziną srebrzyły się w dolinach licznie rozsiane po okolicy jeziora. Szybko przejeżdżaliśmy dwanaście wiorst dzielących syłgudyszki od Tawrogin. Konie parskały rześko, mknęły z góry dobrym kusam. Mijaliśmy puszczę kiemeską, z której przez niemiecką rabunkową gospodarkę pozostał zaledwie skrabek. Przed wojną rosły tam rozłożyste wiekowe dęby podszyte gęstwiną leszczyny. Jako dziecko nieraz chodziłem z siostrami i matką do Puszczy Kiemeskiej, bo takich orzechów laskowych nie było w całej okolicy. Potem na skraju lasu, zwanym Szarki, wózek wtaczał się na wyniosłość. Rozpościerała się przede mną tak dobrze znajoma panorama leżącej na wzgórzu wsi z kościołem parafialnym i zielonawą tonią jeziora Tawrogińskiego, a na zachód... W niebieskawej dali wznosiła się góra Pilakalnis, najwyższy szczyt górnej Litwy, który w dzieciństwie wydawał mi się tak tajemniczy i nocą pełen duchów. Po przejściach petersburskich, po ostatnich dwóch latach mego dziwnego, a tak skomplikowanego życia w Petersburgu, ta droga do kościoła i ten skromny kościółek wiejski, pełen zapachu ziółów, i kwiatów polnych rozbrzmiewającym melodyjnymi pieśniami litewskimi wydawały mi się czymś tak nierealnym. Nabożeństwo się kończyło. Rozlegały się kościelne dźwięki suplikacji śpiewanej na naszej Litwie po nabożeństwie. Swintas dievas, Swintas twirtas, Swintas amzinotas, Susimlik ant musu. Święty Boże, Święty Mocny, święta a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Minęło parę tygodni, minął miesiąc, a o przyjeździe ojca nie miałem wciąż wiadomości. Zacząłem się mocno niepokoić, czy w ostatniej chwili ojciec mój i cała rodzina nie została aresztowana przez bolszewików. Aby stłumić nurtujący mnie niepokój, Wyszedłem któregoś dnia na długą przechadzkę, aż na brzegi jesiaty. Był zachód, gdym wrócił do domu. W mieszkaniu ogrodnika, gdzie zwykle jadałem posiłki, czekała na mnie jego żona. Proszę jaśnie pana na kolację. Był tutaj też jakiś niezajomy człowiek, który oddał ten list i prosił pod przysięgą, żeby zaraz to jaśnie panu oddać. Rzekła, podając mi kopertę. Poznałem na adresie charakter pisma mojej siostry Ady Żukowskiej. Rozdarłem nerwowo kopertę. Zacząłem czytać. Poczułem, że siły mnie opuszczają. Mimo wolnie opuściłem się na krzesło. — Jezus Maria, co panu jest? — spytała z niepokojem Bobikowa. — Pan generał umarł odrzekłem. List mojej siostry pisany był z drogi. Wyjechała z Petersburga w parę dni po śmierci ojca. Zmarło niespodziewanie w przededniu wyjazdu. Doktor podejrzewał, że był to tyfus, którym się gdzieś musiał zarazić. Zmarło na spakowanych walizkach. Drogi pisała Ada Ojciec nasz zmarł niespodziewanie przed paru dniami. Zmarł przytomnie opaczony świętymi sakramentami. Ostatnie jego słowa. Było to błogosławieństwo ojcowskie i prośba, aby wśród nas dzieci panowała zgoda i miłość. Ja wywiozłam moje córki i Twoje dzieci wraz z ich opiekunką, Miss Smys. Jedziemy do Warszawy, potem do Strzelec, do Berlinów a potem pojadę w Kieleckie, aby przejąć z powrotem nasze łazy. Wiem, że jest to dla Ciebie cios straszny. Bóg Ci niczego nie oszczędził. Wiem, że przetrzymasz to po męsku. Ostatnie słowa Ojca to były sył Gudyszki i Twoje imię, jakby prosił o opiekę nad domem i ziemią rodzinną. Zwłoki Jego złożyliśmy w krypcie kościoła Świętej Katarzyny. Dałam ten list w drodze osobie zaufanej i wierzę, że dojdzie do twoich rąk. Odcinek czterdziesty Było coś tragicznego w śmierci mego ojca, myślałem. Ten człowiek, tak fanatycznie przywiązany do ziemi rodzinnej i do swoich sył dyszek zmarł w przededniu powrotu. Nie zobaczą już jego zacne szare oczy naszego litewskiego nieba i lasów, które tak kochał. Trumna jego spoczęła obok trumny mamy w kryptach kościoła św. Katarzyny. Czyżby nie chciał jej samej zostawiać? Jakieś straszne uczucie samotności ogarnęło mnie. Mimo spóźnionej pory, jakby instynktem wiedziony poszedłem do mojej chrzestnej. Słońce skłoniło się ku zachodowi, gdym stanął w jej zagrodzie. Moja chrzestna siedziała na ławeczce przed chatą, odmawiając różaniec. Ujrzawszy mnie wstała i pośpieszyła, aby powitać. — Powiedz, dziecko, co się stało? — spytała. — Generał umarł. — odrzekłem z ściśniętym gardłem. Objęła mnie za głowę. Coś się w mojej duszy przerwało. Wszystkie nieszczęścia ostatnich lat. Choroba Juli śmierć matki. Wreszcie śmierć ojca przepełniły czarę. Oparłem głowę na jej ramieniu i zacząłem łukać jak dziecko. Stała milcząc, tylko czułem, jak jej dłoń gładziła moje włosy. — Wypłacz się, dziecko! — szepnęła mi po chwili. — Może to ci ulży. Usiadłem na ławce, a ona powiedziała – nie płacz już więcej. Zaraz przygotuję tobie szklaneczkę ciepłego krupniku. I weszła do chaty. Pozostałem na chwilę sam. Ogarnął mnie wstyd, wstyd, że w chwili nieszczęścia nie potrafiłem opanować siebie i swoich nerwów. Otarłem pośpiesznie łzy. Po śmierci ojca ogarnęło mnie takie przygnębienie – że postanowiłem wyjechać na czas pewien do Wilna. Skorzystałem z przejazdu jakiegoś pociągu towarowego idącego do Nowoświęcian, gdzie trafiłem na wileński pociąg pośpieszny. Zatrzymałem się jak zwykle w hotelu George'a. Wcześnie rano udałem się do katedry, by zamówić nabożeństwa za duszę mojego ojca i wysłuchać rannej, cichej mszy w kaplicy świętego Kazimierza. Lubiłem ten mistyczny nastrój panujący w tym przybytku Bożym. I tę cisze skupienia w modlitwie, i ten półmrok, w którym żarzyło się parę świec na ołtarzu i czerwone od nich blaski igrające na srebrnej trumnie świętego nad ołtarzem i na dwóch srebrnych postaciach w niszach kaplicy. Po powrocie do hotelu natknąłem się w sali restauracyjnej Nastasia Tyszkiewicza. Dowiedziawszy się o śmierci mojego ojca, nie chciał pozostawiać mnie samego i namówił na udział w zebraniu szubrawców. Nigdy nie starałem się dowiedzieć, jakie były ich zasady, jakie ich cele i co właściwie przedstawiali sobą szubrawcy, których posądzano o masonerię. Uważałem, że polska masoneria nie była traktowana nigdy poważnie przez wolnomularstwo mularstwo wszechświatowe. I zapewne nigdy nie dopuszczana do tajemnic wyższej polityki i prawdziwych celów tej potężnej organizacji. Podejrzewałem, że wyzyskiwano polską masonerię dla organizowania powstań i dla kompromitowania Polaków wobec najwyższych, a mających wpływ na politykę światową czynników. Wydawało mi się że masoneria polska była kuźnią samobójczych projektów narzucanych narodowi pod płaszczykiem patriotyzmu, sama zaś będąc inspirowana przez masonerię zachodnią, dla której polska katolicka solą w oku była. Zebranie było raczej informacyjne o tym, co się dzieje w królestwie. Wieści z królestwa przenikały z trudnością do Wilna. Przejazd z Oberostu w granice królestwa był połączony z wielkimi trudnościami i władze Oberostu bardzo niechętnie udzielały na to pozwolenia. Komendanta Piłsudskiego znaliśmy bardzo mało i my, ziemianie litewscy, nie mieliśmy do niego zaufania. Pamiętaliśmy wciąż bezdany, a opinia socjalisty dla nas, którzy przeszliśmy przez rewolucję bolszewicką, wzbudzała raczej wrogość. Na tym zebraniu Nie Niejeden z nas wzrygał się na samą myśl, co stanie się z Polską, jeśli Piłsudski dojdzie do władzy. Czy będzie to nowa epoka polskiej kierańszczyzny, prowadzącej do bolszewickiego przewrotu? Mimowolnie zaczęły budzić się w nas do separatyzmu litewskiego. Czyż nierozumniej będzie odseparować się od gangreny, która miałaby ogarnąć Polskę, niż być razem z Litwą pochłoniętym przez Czerwonego Molocha? Niemcy również nie zasypiali sprawy. Ich polityka względem ziemiaństwa i inteligencji polskiej na Litwie była polityką odseparowania Litwy od Polski. W rozmowach poufnych wyrażali poważne obawy, że Polska nie ostoi się przed zalewającą ją falą bolszewizmu. Natomiast Litwę... Przedstawiano nam jako jedyną bezpieczną wyspę wśród rozszalałego morza, Litwę zabezpieczoną potężnym puklerzem niemieckim. Mówiono o powołaniu na wielkoksiążęcy tron Litwy jednego z Radziwiłłów. Mówiono o Konstantym Radziwille Stowian, inni mówili o księciu Januszu Radziwille. Do Wilna zaczęły raz w raz przyjeżdżać z Berlina różne osobistości, chcące nawiązać kontakt z ziemiaństwem. W kilka dni po zebraniu uszubrawców pojawił się w Wilnie z taką misją baron von der Rop Kurlandczyk. Rop musiał być już dobrze poinformowany o stosunkach wileńskich, bo nazajutrz po przyjeździe złożył wizytę rabinie Tyszkiewiczowej, był u księżnej Marii Ogińskiej, był z wizytą u Kognowickiego, u Jasia Tyszkiewicza i u Łubieńskiego. Rop zaręczał że tak rządowi niemieckiemu, jak i samemu kajzerowi sprawa Litwy leży na sercu. Dowodził, że szlachta litewska może liczyć na wszelkie ze strony Niemiec poparcie i obronę przed groźbą bolszewizmu. A ze swojej strony Kaiser i rząd Niemiec są przekonani, że Litałyszer Adel będzie stać twardo po stronie praworządności i jest z góry przekonany o jej lojalności. W rozmowach ani razu nie wspominał o zagadnieniu mniejszości narodowych. Gdy ktoś z obecnych zaczepił go w tej sprawie, to odpowiedział, że zapewne sprawa mniejszości nie będzie sprawą istotną w kraju samodzielnym, w którym wszyscy obywatele, a szczególnie szlachta, będą korzystali z równych praw. Wreszcie zaznaczył, że cesarz Niemiec Dla podkreślenia powagi, z jaką traktuje przyszłe wielkie księstwo litewskie, wyznaczył na przyszłego wielkiego księcia Litwy swego kuzyna, członka domu panującego, pochodzącego z królewskiej rodziny wirtemberskiej księcia Urach. W rozmowie napomknął, że dobrze by było, gdyby szlachta litewska wystąpiła z adresem do cesarza. Ale zauważywszy, że projekt ten nie wywołał wielkiego entuzjazmu wśród obecnych, prędko zwrócił rozmowę na inny temat. Po kilkudniowym pobycie Baron Rope zniknął równie tajemniczo jak przyjechał. — Czy Baron Rope pertraktował jednocześnie z przedstawicielami taryby i czy widział się ze smetoną? Tego ustalić się nie udało. Miałem przepustkę na pobyt w Wilnie, wydaną przez niemieckie władze tylko na dziesięć dni. Musiałem więc wrócić do Syłgudyszek i atmosfery Kreisamtu. Powrót do Syłgudyszek był dla mnie męką. Nikt mnie tam nie czekał. Byłem jakąś istotą wyrzuconą poza nawias. Czy byłem, czy nie byłem dla wszystkich, było to obojętne. Wracałem do domu rodzinnego jak niewidoczny duch przez który ludzie patrzyli, nie widząc mnie zgoła. Widok dworu z orłem pruskim, zasłaniającym nasz herb, był więcej niż przykry, a świadomość, że nasz pałac zajęty jest przez niemieckich oficerów, była dla mnie nie do zniesienia. Szczęśliwie z mojego okna w oficynie miałem szeroki widok na lasy i pola i nie widziałem niemieckich dobudówek wzniesionych wokoło pałacu. Rozpakowałem swoje walizki, które mi chłopak przyciągnął ze stacji i zszedłem na dół do mieszkania ogrodnika. — To jaśnie pan przyjechał! — wykrzyknęła Bobikowa na powitanie. — Zaraz przygotuję kolację. Po czym dodała? Zachodził tu wczoraj Rudeman z Kołtynian, pytając się, co z jaśnie panem słychać. — Jak powiedziałam, że dzisiaj pan chyba przyjeżdża, to kazał powiedzieć, że jutro z wieczora zajrzy do pana. Następnego dnia o zachodzie wracałem z lasu, niosąc duży kosz rydzów, by Bobikowa przygotowała mi je na kolację. Dzień był cichy, piękny dzień kończącego się lata, a grzybów było w brud. Przed oficyną stała nieznana mi bryczka, a w mieszkaniu Bobików zastałem czekającego na mnie kupca leśnego z Kołtynian. Był to sam pan Lejba Rudeman, największy potentant handlu drzewem w powiecie święciańskim. Z Rudemanem od lat kolej nasza miała stałe interesy. Dostarczał on podkłady kolejowe, jak i drzewo opałowe do parowozów. Był to człowiek uczciwy, a przy tym mający wielki respekt dla mojego ojca. Ja już dawno chciałem być u wielmożnego pana, aby... — Dowiedzieć się, jak pan żyje — rzekł na powitanie. — Bardzo my wszystkie żałujemy pana generała. Takiego drugiego człowieka, jak nieboszczyk pan generał, to nie ma na świecie. Nasz rabin, Święcianach, to on zawsze się modli za ojca pańskiego. Po czym dodał — A ja mam trochę interesu do pana, ale to na osobności. — — Proszę, panie Rudeman, do mnie na górę — powiedziałam zaciekawiony. — Ale o co chodzi? — Mnie wielka subiekcja mówić — rzekł, kiedy znaleźliśmy się w moim pokoju. — Pan wie, ten piękny kawał lasów w powierzyńcu, co Niemcy wycięli, co teraz słyszałam, pan zawsze omija, żeby nie patrzeć. Mnie o tym donosił mówisz pański leśnik z powierzyńca. Po czym jakby zakłopotany ciągnął dalej, ten las to wycięli Niemcy, ale ja od nich kupiłem. Miałem subiekcje, ale pomyślałem sobie, lepiej niech będzie ja niż jakiś obcy. Ja na tem dobrze zarobiłem. Wiem, że panu teraz ciężko. To ja przyjechałem, żeby wielmożnego panu pomóc. Ja przywiozłem tymczasem dwadzieścia tysięcy marek. — A resztat, co panu od mego zarobku należy, to ja później przywiozę. Spojrzał na mnie badawczo i położył na stole kilka paczek banknotów. — Niech wielmożny pan bierze te pieniądze, to pańskie. One się panu należą. Ja przez swoje życie dużo zarobiłem od kolei, co pan generał pobudował. To ja jego syna nie mogę tak zostawić bez pomocy, a jeszcze zabrać te pieniądze. Pan generał to on przez całe swoje życie syłgudyskich lasów bronił. I ani jednej sosny z nich nie sprzedał. On kochał te swoje drzewa jak rodzone dzieci. Te pieniądze, co ja zarobiłem na Pobierzyńskim Lesie, to są płaczliwe pieniądze. Żeby ojciec pański zobaczył, że Niemcy wycięli ten cały rewir, to on by z żałości drugi raz umarł. — Ja stąd nie wyjdę, jeżeli pan tych pieniędzy nie przyjmie. Słuchałem o niemiały i wzruszony. Była to dla mnie największa lekcja, by nie być nigdy antysemitą. — Dobrze — rzekłem — ja wypłatę przyjmę. — A potem, jeżeli Bóg pozwoli, to się obliczymy. Zaraz napiszę panu pokwitowanie. — Ja żadnego pokwitowania nie wezmę — wykrzyknął Rudemon. — Mnie od wielmożnego pana słowo wystarczy. — To nie żadna pożyczka, to jest ta część od zarobku, która się panu należy. Niemcy za las panu nie dali grosza, a wypłacili mnie. — Ja swoje pieniądze odliczyłem — I odliczyłem swój zarobek, a reszta to pańskie. Spojrzałem na niego z wdzięcznością. Te pieniądze dodały mi otuchy. Męczył mnie niepokój o Julię. Finlandia była już w rękach niemieckich i mając teraz te pieniądze łatwiej będzie mi sprowadzić ją do kraju. Rudeman wyczuł moje wzruszenie. Jeżeli tylko co panu potrzeba, rzekł, czy konie, czy bydło? Czy jaka pożyczka? Żeby się od Niemców wykupić, to proszę zawsze do Rudemana. On pana poratuje. Jest jeszcze jedna sprawa. Tu schylił mi się do ucha. Niech wielmożny pan będzie ostrożny z tym Noltem. To wielki miszu Genes. On chce koniecznie wyrzucić pana z majątku. Im bardzo nie na rękę, że wielmożny pan przyjechał. Słyszałem, że... — Nolte już się chwalił, że sył budyszki będą jego. — Oni coś ci miarkują. Jeden tam uczciwy człowiek to wyrcza z oficja, a druzy w tym kraj z amcie to rozbójniki. Już oni dzielą się folwarkami. — Będzie jeszcze pan miał dużo kłopotu. To ja wielmożnemu panu radzę, by pan udał się do uciańskiego kraj schaubtmana, co w Jasanach majątku stryja pana mieszka. On koniecznie chce zobaczyć wielmożnego pana i mówi, że wielmożny pan to jego przyjaciel. Ja zaraz dam to niego znać. Teraz Niemcom bardzo ciężko, szepnął Rudeman, zniżając jeszcze głos. Ich biją wszystkich stron. My, Żydki... — Wiemy wszystko. Oni więcej niż parę miesięcy nie wytrzymają. I teraz i Francuzy, i Anglicy biją. — Wielmożny pan zobaczy, że naprzód te Bułgary i Turki oni mir zrobią, a potem z Niemcami będzie kaput. — Nie ma co się boczyć więc, że to niby panowie po innych stronach walczyli. — I ja wielmożnego pana z panem majorem von Kempis umówię. — Von Kempis czekał na mnie przed stacją w Ucianie. Na koźle żółtej bryczki zwanej polowcem siedział major, którym trudno mi było poznać dawnego Einenschneidigenleutnant des Kaiserin Augusta Garderregiment Suffus. Czas zrobił swoje, trochę się roztył, przygarbił, wyłysiał. Ale spod czapki wojskowej patrzyły te same poczciwe, przychylne oczy ziemianina z nadręni, jakie pamiętałem z jego majątku, lincien, w okolicach Bonn. — Guten Tag, Herr Baron! — zawołał. — Niech pan siada obok mnie. Przyjechałem bez stangreta, bo wolę powozić sam. — Guten Tag, Herr Major! — odrzekłem, skakując na bryczkę. Podaliśmy sobie ręce. Von Kempis zaciął batem i para kurtyzowanych, gniadych, meklemburskich klaczy ruszyła z kopyta. — Herbaron! — rzekł von Kempis. — Po to wypiliśmy szmolis, abyśmy teraz nie mówili do siebie tak oficjalnie. — Naturalnie. Pamiętam dwie butelki wypite na bruderszafta. — Wrałem tal. — odrzekłem. — Ale... W W obecnej mojej sytuacji czekałem, aż ta propozycja wyjdzie od ciebie. Daj pokój, odpowiedział. Nic się nie zmieniło. Jakim byłem? Takim jestem. Czy to nie zrządzenie losu, żebym zamieszkał w majątku twojego stryja? Swoją drogą, co za przeskok od obiadu na twoją cześć w naszym kasynie oficerskim, by podkreślić przyjaźń niemiecko-rosyjską do naszego dzisiejszego spotkania? To chyba było w 1901 roku i ambasada austriacka przysłała na ten obiad bodajże hrabiego Ledburna, by podkreślić trójprzymierze. Naszym zadaniem jest nie dać się zmienić na przekór warunkom. Czy nie wiesz, co się dzieje z twoim stryjem? Do rewolucji był na Krymie, odrzekłem, ale teraz nie mam nawet wiadomości, czy jeszcze żyje Z dziwnym uczuciem podjechałem pod dwór jasański. We wnętrzu nic się nie zmieniło. Ten sam salonik czeczotkowy, te same stare meble jesionowe w sali jadalnej. Nie było tam tylko mego zacnego dziadźki Stefana. Wspomnienia zaczęły cisnąć mi się do głowy. Kempis musiał zauważyć smutek na mojej twarzy, którego ukryć nie umiałem. Poklepał mnie koleżeńsko po ramieniu. Proszę na obiad. A po obiedzie pogadamy sobie na spacerze. Ordynans wniósł zupę, potem była jakaś pieczeń. Kuchnia była nasza, litewska. — Czy mam gospodynię, która była kucharką twojego krewnego? Gotuję dobrze. — A ja nie znoszę kuchni pruskiej. — Powiedział, odkorkowując butelkę ryńskiego wina. — Nie jest to wino, które piliśmy w Rauenthal. Po obiedzie i czarnej kawie Kempis poczęstował mnie wcale możliwym cygarem, gwiznął na wyżła i wyszliśmy na przechadzkę. Gdy odeszliśmy od domu, von Kempis, puszczając wielki kłomp dymu, powiedział – słuchaj, chcecie?